Agaton Giller Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854 Odcinek 89 Nocowaliśmy w Sosnowie, wsi obszernej i dobrze zabudowanej. Zamożność i dobry byt wszędzie tu jest widoczny. Cerkiew murowana wznosi się na pagórku. O wschodzie słońca wyruszyliśmy z Sosnowej. Przykuli mnie dzisiaj razem z rekrutami do jednego łańcucha. Śnieg pruszył i wybielił ziemię. Około dziesiątej zaczął tajać, a w południe stajał zupełnie i zwiększył błoto. Brnęliśmy w niem po kolana i opryskani od stóp do głów, Stanęliśmy w obszernej wsi Dąbrowie, w której mamy dniówkę. Dąbrowa odległa jest o czwartą mil od Dobieskiego. Ozdobiona jest cerkiewką, ma rynek i kilka ulic. Na rynku zastaliśmy tłumy handlującego ludu. Etap tutejszy... Podobny jest zupełnie do innych etapów w tej guberni Jest to mały kwadratowy domek Zakratowany i otoczony wysokim ostrokołem Partia liczna nie może znaleźć w nim wygodnego pomieszczenia Ciasnota jest tak ogromna Że nawet na wysokim piecu śpią ludzie Ci, którzy ostatni wchodzą do etapu, nie tylko nie mają gdzie leżeć, ale i nie mają nawet miejsca do siedzenia. Ciasnota po błotnej i krwawej drodze i najsilniejszemu odbiera zdrowie. Plugastwo i robactwo opanowało już wszystkich i jest przyczyną nieopisanych bólów. Z Dąbrowy szliśmy przez okolice urozmaiconą pagórkami i gajami obnażonymi w tej porze. Długie doliny wypłowiałe w czasie jesiennej zawieruchy, gęsto są osadzone ludnością. Barwa żółto-szara będąca wyrazem starości i rozkładu w naturze powleka widoki. Na widnokręgu wznosi się pasmo gór. Na szczytach siadły mgły i spuszczają się na pochyłość. Są to przednie gałęzie uralskich gór. Nocowaliśmy w więzieniu miasta Ochajska. Ochańsk położony jest na prawym brzegu Kamy. Ma ulice błotne i niebrukowane, domki drewniane. Na ulicach nie masz żadnego ruchu, nie słychać i nie czuć życia. Bęben i kajdany wywabiły kilkanaście drzemiących postaci przed zabłocone domy. Podawszy jałmużnę, aresztantom chowały się prędko w swoich domkach. Jakież nudne życie prowadzą mieszkańcy Ochańska. Co też ich zajmuje? Co ożywia? Co oprócz zaspokojenia codziennych potrzeb jest celem ich życia? Czy w umysłach rozświtała już zorza cywilizacji? Czy serce bije szlachetnym przeczuciem moralnej doskonałości społeczeństw? Takie zadawałem sobie pytania, brnąc na łańcuchu po ulicach miasteczka i z trudnością wyciągając nogi z błota. Nikt mi na pytania moje odpowiedzieć nie mógł i z niczego też ani z błota, ani z lichych domów, ani z zaspanego i przeciągającego się oblicza mieszkańców nie mogłem wyrozumieć tajemnicy ich życia. W Więzieniu odłączyli od naszej partii dwóch młodych ludzi poddanych pana Przewołockiego i poprowadzili ich do Solikamska. Ludzie ci, chociaż pochodzili z upośledzonej klasy poddanych, należeli przecież przez swoje wykształcenie do ludzi wyższej sfery. Umysł ich, zbogacony wiadomościami, wyrywał się już z koła pospolitych pojęć i był na drodze prowadzącej do pojęcia własnej godności i rzeczywistych moralnych potrzeb człowieka. Niesprawiedliwość prawa, które oddało ich jako rzecz na własność innemu człowiekowi, burzyła ich serca, i zniechęcała do całej państwa machiny. Zdanie mieli często jasne i zdrowe, sposób zapatrywania się rozsądny, a jednak długi nauk niewoli i długie poniżenie nie dozwala tym wyższym pojęciom wyrazić się w życiu. Nic one nie wpływają na ich postępowanie I nie wyróżniają od reszty niewolników Umieli mówić jak ludzie wolni Ale nie umieli postępować jako wolni Z pozoru można by ich uważać za ludzi Którzy w całej potędze czują godność człowieka W rzeczywistości żadne uczucie dzielne, czynne Wyższe naduczucie niewolnika nie zagrzewało ich piersi. Pan Wszewołocki wziął obydwóch do Petersburga. Jednego zrobił swoim sekretarzem, drugiego buchalterem. Po kilku latach urzędowania, z którego właściciel ich był zadowolony, sprzeniewierzyli się w sposób dosyć niewinny. To jest z powodu kulatyki ze znajomymi nie dopełnili powierzonego im interesu. Pan, nie zważając na wykształcenie, kazał oćwiczyć i buchaltera, i pisarza rózgami i odesłał obydwóch do dóbr swoich w permskiej guberni. Prawo ich nie potępiło, sąd nie wyrokował. Prowadzili ich przecież przez całą Rosją w kajdanach i z wygolonymi głowami. Tak krzycząca niesprawiedliwość burzyła ich wprawdzie, lecz nie doprowadziła do stopnia, na którym przestaje się być wiernym panu i robi się postanowienie wyłamania się z poddaństwa. Ogromna jest potęga niewoli. I bardzo smutne jej skutki Ludzie w niewoli wychowani Nie potrafią już być wolnymi Łatwiej jest spodleć I znikczemnieć Niż wznieść się i uszlachetnić Dlatego też prędzej Człowiek przywyka do niewoli Niż nauczy się żyć jako wolny Ludzie wolni Widziałem to w Moskwie, po pewnym przeciągu czasu, tak przywykli do jarzma i łańcucha, jakby się w niewoli zrodzili. Historia zaś uczy nas, iż niewolnicy wolność i swawolę biorą za jedno, a dopiero drugie czy nawet trzecie pokolenie wypielęgnowane w wolności używa wolności rzeczywiście i rozsądnie. Rano o wschodzie słońca przeprawiliśmy się na promach przez Kamę. Powietrze było zimne i wilgotne. Rzeka wezbrała i bystro toczy swe fale w szerokiem korycie. Ciemna mgła zawisła nad wodą i zakryła brzegi. Płynąc zwolna wsłuchiwałem się w opowiadanie legendy o świętym Stefanie, misjonarzu Zyrian i Permiaków. Słowa i nauka Ewangelii opowiadane w tych stronach przez Stefana z trudnością przyjmowały się w sercach mieszkańców. Część ich, już ochrzczona, wróciła do pogaństwa. Stefan Zasmucony niewiernością Postanowił opuścić Niewdzięcznych Stał nad kamą I tęsknym okiem Upatrywał łódki Na której mógłby Rzeką wydalić się Z permskiej ziemi Łodzi nigdzie widać nie było Lecz modląc się Za ludem W błędach pogańskich Pogrążonym Zobaczył przy brzegu Wielki kamień wyglądający z wody stanął na nim, wzniósł ręce w niebo, kamień poruszył się i płynął, niosąc na sobie osobę świętego. Cud tak wielki podziałał na umysły pogan i uwierzyli w potęgę wiary, którą im Stefan ogłaszał. Stefan opowiadał Słowo Boże w zyrańskim języku, ułożył alfabet zyrański i przetłumaczył liturgię na język zyrański. Kastren, finland, finlandczyt, napisał gramatykę zyrańską i samojecką. Głównym przeciwnikiem świętego Stefana był kapłan pogański nazywający się Pan. On skutecznie dowodził ludności, fałszywość nauki ogłoszonej przez misjonarza i zachęcał do trwania w starej wierze. Bóg ich nazywał się Tor, drugi zaś Bóg Jumała. Świątynia Jumały znajdowała się w stolicy Permi w mieście Wielki Perm. Posąg Boga ozdobiony był złotem i perłami. Na rynku, także w stolicy kraju Rosła brzoza, której fińskie ludy Permi cześć oddawały Stosunki handlowe z nowogrodzianami Wpływ ostatnich i przewaga Wprowadzały między międzypogańskie Fińskie ludy w odległych bardzo czasach Słowiańskie obrządki I bogów słowiańskich Ślad i dowód Rozszerzenia się poganizmu słowiańskiego na północy widzimy w postawieniu posągu kupały pod świętą brzozą w Wielkim Permie, na którego cześć Permianie, podobnie jak i Słowianie, myli się w łaźniach. Ciała zmarłych Permianie palili na stosach, a popioły stawiali w złotych i srebrnych urnach, na cmentarzach. Tej to wiary bronił pan i tę zwalczał Stefan. Ostatni założył klasztor pod stolicą Permi i prócz tego dwa jeszcze inne monastyry. Założył biskupstwo wielkopermskie, którego w roku 1383 został pierwszym biskupem. Z trudnością i oporem wkorzeniała się wiara Chrystusa między Permianami i Zyranami. Misjonarze nie tylko potęgą słowa, ale i gwałtem ich nawracali. Środków przymusowych domyślamy się z opowiadań historyków, którzy powiadają, że poganie przywiązani do swojej wiary tłumami uciekali w puszczę Syberii, za Ural, gdzie swobodnie i bez obawy mogli ofiarować swoim bogom złoto i różne drogie metale oraz miękkie i delikatne futra, które wieszali na gałęziach drzew, jak również i z tego, że wielu z nich wolało zakopać się w ziemię, niżeli przyjąć nową wiarę. Biskupi i monastyry Wielkiego Permu szerzyli chrześcijanizm nie tylko między Permianami i Zyrianami, lecz między Wogułami i Samojedami. Ostatnie dwa ludy z większym jeszcze oporem niż pierwsze słuchały ewangelii Wogułowie zamordowali świętego Herasima, biskupa Wielkopermskiego, a świętego Pitirjama, innego biskupa tejże diecezji, zamordował azyk, książę Wogulski. Dla niepoprawnego radia pl czytała Katarzyna.